Pozdrawiam z Legnicy. rzeczywiście duszpasterz rodzin, to może za dużo powiedziane, ale rzeczywiście na przykład kręgami domowego kościoła zajmuje się też dość często w naszej parafii są kursy przedmałżeńskie, to jest taka, taka moja jakaś radość. A tak, żebyście jeszcze na początku się uśmiechnęli, mam nadzieję, że będzie trochę okazji też i do śmiechu. To małżeństwo było taką moją pasją, no przed zakonem, Rzeczywiście też próbowałem sobie tak życie ułożyć. Niczego nie żałuję, niczego się nie wstydzę, chętnie o tym opowiadam, o tych doświadczeniach. No nie wszystkich, nie wszystkim oczywiście, ale... Natomiast w seminarium podciągnąłem jakoś dalej tą pasję i, i pisałem pracę Wpływ naturalnych metod planowania rodziny na więzi małżeńskie u profesora Fijałkowskiego i Tomek nazywał mnie na przykład bratem od kalendarzyków. I pamiętam mu to do dziś. A jesteśmy z jednego roku w seminarium, to dużo tego samego chleba zjedliśmy. Bogu dzięki za ten czas też. A podobno mam czasu mało. Najgorzej jest, jak się nie ma do powiedzenia nic mądrego, a się ciągle mówi, nie? To współczuję słuchaczom. A już teraz poważniej. Kochani, czyli mamy do, czas do. Pani dobrze, jak coś to krzągać trzeba. To wszystko, co będę mówił, jest raczej takim podzieleniem się niż wyczytanym z książek tematem jakimś. Zatem małżeństwo z pasją. Czy może takie być? W życiu mamy różne cele, ale takim głównym, no to każdy chce być szczęśliwy. Każdy chce być szczęśliwy, bo szczęście przynosi nam radość. No, każdy chce być radosny a radosny jestem wtedy, kiedy jestem szczęśliwy. To takie tematy są bardzo szerokie. No, tak jest po prostu i chyba nic w tym złego. I warto sobie na początku uświadomić, że tak chyba tą rzeczywistość naszego życia ustawił Bóg i że On chce, żebyśmy byli szczęśliwi i też pokazał nam drogę, jak to szczęście osiągnąć. Spróbujemy tą drogę jakoś zobaczyć, odkryć. Wydaje się też, że prawdziwej radości nie ma bez pasji. Jeśli chcę być szczęśliwy i udaje mi się to, jestem radosny. Ale wydaje mi się, że nie można być radosnym, prawdziwie szczęśliwym, nie mając w życiu pasji. I stąd taki temat, który zaproponowałem. Są różne pasje. Nie Można z kolegami pasjonować się, nie wiem, doborem tytoniu, Prawda, do swojej fajki, nie wiem, albo można jeździć na ryby, albo oglądać mecze wspólnie, albo, nie wiem, gotować, albo z koleżankami fitness jakiś, prawda. Są różne pasje, które mogą codzienność, która czasem jest szara, najczęściej jest szara, mogą tą codzienność jakoś posolić, nadawać smaku, tak jak zupy jest dużo, no ale jak jest bez smaku, to jest szara. Wprawdzie głód zaspokoi, ale no, to jedzenie tej zupy, takiej bez smaku, to jest już dobry powód do rozwodu przecież, nie? Właśnie wystarczający. Więc mogą być takie pasje, które, które nadają szarości życia taki smak, ale takie pasje, powiedzmy w moim odczuciu, pomniejsze, mogą też bardzo sprytnie mnie z tego życia alienować bo jak się mi bardziej spodobają ryby z kolegami, jakieś tam uważone, jakieś piwo wspólnie, czy zrobione wino, czy nalewka, mam dużo tematów do rozmowy, fajnie mi się czas spędza, bo wspólnie ponarzekamy na nasze żony, zwłaszcza jak nie słyszą i jedziemy na te ryby, dzieci wychowują się same, żona jest sama, no, no po prostu alienowany jestem z życia, i, i, I takie pasje trzeba kontrolować, takie zainteresowania. W moim odczuciu, jak mówimy o małżeństwie, to jest to zbyt poważna sprawa, żeby, żeby, żeby traktować ją jako jakieś doraźne bodźce. Tutaj w tym momencie chcę mówić o pasji jako, czymś jako o czymś fundamentalnym, a nie jako dodatku, jako tej soli do życia, do tej zupy. Chodzi mi bardziej o to, żeby właśnie życie czyli moje tu i teraz, to kim jestem i w jakim wieku jestem, w jakim stanie jestem, który wybrałem, żeby to próbować uczynić pasją. Żeby mnie nie niszczyło to, kim jestem, ale żeby ten stan, w którym żyję, wiek, jaki mam, żeby przeżywać tą rzeczywistość z pasją. I po raz kolejny od innej strony chcę to nazwać, Wydaje się mnie, że należy nie tyle szukać pasji, by o tak okrasić tą szarość codzienności, ale z wszystkich sił chodzi o to, żeby szarą codzienność uczynić pasją. To kim jestem, moje tu i teraz. Po prostu moją codzienność, moje życie. Uczynić pasją. Czy jest to możliwe? Można próbować świat podważyć. Na przykład Ewa, która jest nam dobrze znana jako matka ludzi, Ewa, która zaufała swojej intuicji, swojemu poznaniu i zaczęła świat zmieniać, przede wszystkim swój. I tak jak zmieniła, no, no to dobrze wiemy, na co jej wyszło, bo to ona uznała, ona uznała według swojej mądrości, gdzieś odsuwając mądrość Bożą, że to jednak będzie dobrze iść w tym kierunku. A tam Chodzi głównie o posłuszeństwo Istotą każdego grzechu jest nieposłuszeństwo. Tam nie chodzi o jabłko, czy pomarańcz, czy jeszcze je śliwkę. To się kłócą uczniowie w podstawówce. I niektórzy księża też czasem. Istotą jest to, że Bóg chciał inaczej i prosił, idźcie w tą stronę, bo jak pójdziecie w tą, to będzie ból. A ja wam chcę tego zaoszczędzić. Nie idźcie tam. Uwaga, zły pies. Nie? Uwaga, jadowite węże. Nie? Ale Ewa zobaczyła. Nie, nie ma żadnych węży. I zaufała sobie. Można zmieniać swoje życie. Świat. Nie wiem, można podjąć próbę i podobno się to nawet zewnętrznie udaje, żeby se płeć zmienić na przykład. No można dzisiaj, prawda? Można. Ale myślę, że o wiele lepiej realizować się jako ten, który jestem. No bo nie ma drugiego takiego jak ty. Prawda? Chociaż wszyscy mamy oczy, uszy, nie wiem, nos ale coś niesamowitego jest, jak Pan Bóg jest fantastyczny, że nie ma dwóch takich samych istot. A jeszcze bardziej pasjonuje i, i zachwyca mnie to, że On z każdą z tych istot ma osobową relację intymną, niesamowitą. To jest przepiękne. Więc to znaczy, że to, jaki jesteś, kim jesteś, w jakiej sytuacji życiowej jesteś, no właśnie, masz plan Boży, Masz jego pełnię umiłowania, mamy, bo to się do wszystkich odnosi, mamy. Jakieś trudy życiowe, cokolwiek nas spotyka, to nas nie właśnie nie, nie eliminuje spod tego parasola, spod tego płaszcza Bożej miłości, a nawet największy mój grzech nie zaskoczy Boga, bo Jego miłość jest większa. Gdzieś wplątałem się w tarapaty, upadłem, gdzieś się zamotałem tymi rogami, jak, jak, jak nie wiem, baran w te zarośla prawda, ale to nie znaczy, że to jest sytuacja bez wyjścia dla Boga. To mnie się może tak wydawać. Nawet w takiej sytuacji Bóg ma plan, Bóg ma wystarczająco miłości do tego, żeby mnie z tego wyprowadzić i uczynić mnie szczęśliwym. Nie traćmy tego jakoś z horyzontu. Więc można próbować zmieniać rzeczywistość, podważać jakoś i, i stawiać siebie w miejscu Boga. I na co to wychodzi? To już można wiele przykładów podawać i, i no i lepiej nie, nie powtarzać takich różnych błędów życiowych. Jaki jest Twój plan, Boże? Jak uczynić, daj mi siłę, żebym to, kim jestem, żeby żona, z którą jestem, żeby kapłaństwo, w którym jestem, zakon, w którym jestem, miejsce, żeby było moją pasją? Bo w ogóle to jedziemy na tym samym wózku. Nie ma żadnej różnicy. No większej przynajmniej, różnicy nie ma. Szczęście w małżeństwie, szczęście w kapłaństwie. Droga jest jedna, umieranie dla siebie. Wtedy będziemy szczęśliwi, ale to uprzedzam. Niektóre fakty, zaraz do nich dojdziemy. Młodzież mówi, zgarnąć, zgarnij tam nagrodę, zgarnij tam ileś żywców, czy nie wiem czegoś, zgarnij y, pieniądze. No wtedy, jeśli... Bogu się poddamy i będziemy starali się uczynić naszą codzienność moje tu i teraz pasją, wtedy będziemy zgarniać szczęście. Jestem przekonany, bo każdy trud będzie do niego okazją, nie? Chyba, że będę uciekał, to będę przynajmniej może tylko miał dobre nogi, ale nie będę szczęśliwy. Jak będę od trudów uciekał, może będę miał dobre nogi i kondycję, ale szczęście zgrzybiałe i nieszczęśliwe. Kochani, wyobraźmy sobie, jak mówimy w codzienności proste rzeczy, ten lekarz to jest lekarz z powołania, to jak on się zajął moim dzieckiem, nie? Mówimy lekarz z powołania, to wydaje mi się, że jest jakiś taki synonim w tej sytuacji, w tym postawieniu problemu, można powiedzieć, że to jest lekarz z pasją, taki, który, który nie zemści, że jest lekarzem i że musi żyć jako lekarz, musi leczyć ale że to bycie lekarzem i leczenie jest jego pasją, no to w takie ręce chce się oddać, prawda? I możemy to mnożyć, ten nauczyciel, on, jest taka pani u nas szkole, zresztą nie jedna, wiele jest, wielu jest nauczycieli w naszej szkole katolickiej w Leglicy też przy klasztorze, no w zasadzie ona nie uczy biologii, taka pani Jadzia. No jak ona na dniach otwartych pokazuje te rośliny wszystkie, no to mi się wydaje, że ona jest biologią. o tak, nie? To jest pasja niesamowita. Nie wiem, prezydent, ksiądz z pasją, spotkaliście takiego? No ja to rzadko. No właśnie, ksiądz, zakonnik z pasją, jeśli jest, no to wszystko wokół yy, nabiera zieleni, wiosny, po prostu. Żona z pasją, może taka być, bracia? Musi nawet być, Możnie, nie, ale żona to wypada, żeby było. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Więc skoro ksiądz, skoro, skoro prezydent, nie wiem, skoro wójt, Skoro, skoro właśnie, nie wiem, lekarz czy nauczyciel, to dlaczego nie małżonek z pasją? Może być. Wydaje mi się, że może. I jak uczynić swoje życie pasją? Czyli jak uczynić swoje życie szczęśliwym? Mieć poczucie, że jest się kochanym, bo to takie jest modne słowo, ale też i prawdziwe. I jak to zrobić? No nie wiem. Szukam odpowiedzi podzielę się tym, do czego na obecnym etapie doszedłem. Na pewno chciałbym być szczęśliwy, chciałbym mieć pasję, ale jak to zrobić? Właśnie, żeby, żeby drugim zazieleniać życie, żeby dawać tą wiosnę, żeby tą szarość posolić tak mocniej, nie tylko tak szczypta, ale żeby po prostu być smakiem, cały czas istotą. Nie wiem do końca, więc pytam się Jezusa z wami, Popatrzmy na Chrystusa. Co to za człowiek? Bo człowiek też to był. Więc przeżył życie, jak mówi Efe, do Efezjan, stał się we wszystkim do nas podobny. No, no to we wszystkim możemy na Niego patrzeć, uczyć się we wszystkim. No nie ma doświadczenia Chrystus w grzeszeniu. Także tego się od Niego nie nauczymy. Ale wszystkiego innego się nauczymy. Bo stał się jednym z nas, prawda? Więc jaką pasję miał Chrystus? Czy ją w ogóle miał? Spróbuję udowodnić, że miał. I w moim odczuciu pasją Chrystusa była pasja. Jak się szykujemy do wizyty duszpasterskiej, to, to się dzwoni do córki, która wyszła za mąż, czy ma pasyjkę z lichtażami, nie? Żeby księdza godnie przyjęła tak się mówi tutaj też na Żywieczczyźnie, u nas się mówi pod Sączem, bo ja jestem swój, pamiętajcie, nawet jak się wam nie spodoba to, co mówię, to, to nie gońcie mnie, bo jestem z niedaleka stąd, z Pondowego Sącza. Pa pasyjka, pasyjka, to się mówi prawda, na krzyż, a na przykład Gibson zrobił film, pasja, czyli w, oczywiście w terminologii biblijnej całe przejście przez bramę śmierci do życia itd., ale my skoncentrujmy się, to przejście właśnie, jak się dokonało, no właśnie przez Kalwarię, czyli przez całą maszynę potwornego cierpienia. I jestem przekonany, że pasją Chrystusa była pasja, czyli, precyzując, bo to jest takie jeszcze zbyt szerokie, pasją Chrystusa było cierpienie, było umieranie, była, było poniesienie śmierci, żeby nas od tej śmierci uchronić. I popatrzmy, na przykład Chrystus mówi tak, przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby ten ogień już zapłonął. Ja sobie wyobrażam, jak on mówi o tym ogniu, to po pierwsze sobie wyobrażam Mojżesza, który tam widzi ten krzak palący się, ale nie palący się i od razu patrzę na inne drzewo, na którym widać już inny ogień, który potężnie płonie, ale jakoś też nie spala. I to jest drzewo krzyża. I to jest potężny płomień, na którym objawia się miłość. I jak Jezus mówi, przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby już on zapłonął, to ja myślę, że to właśnie o to chodzi. Przyszedłem, to moją pasją jest umrzeć za was, żeby was oczyścić, moją pasją jest wziąć brudy, wszelkie ścieki z mojego życia, z mojego, z ludzkiego życia wziąć, mówi Chrystus. To jakże pragnę. Zauważmy Chrystusa, który się zawsze śpieszy, który zawsze jest gdzieś z przodu, w tej drodze z Galilei do Jerozolimy. To jest taki kierunek, no, często jest powiedziane w Piśmie Świętym, no, Jezus w różnych kierunkach wędrował, ale jeśli chodzi o taki zasadniczy kierunek, to chodzi o to, żeby ciemność, niewiarę, by pogaństwo Galilei przyprowadzić do niebieskiego Jeruzalem. No to tak jest w sensie duchowym oczywiście. Więc Chrystus zawsze był naprzecie, zawsze gdzieś szedł, zawsze ich wyprzedzał. Kiedyś Święty Piotr go chciał schamować. Daj spokój, człowieku. Po co tam, co byś umierał? Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. No to dostał. Ostro dostał, nie? Daby dzisiaj powie, spadaj, człowieku. Nie? No to tak chyba zbyt Zbyt to powierz powierzchownie raczej, bo bardzo drastycznie, drastyczne słowa usłyszał, dobrze wiemy jakie, więc widzimy tego Chrystusa, który ciągle jest jakby w drodze, który jest jakby niespokojny, bo jeszcze się coś nie dokonało. On ciągle chce, on, to, to nie jest tak, że, że jemu się nie chce chcieć, nie? Najgorszą sytuacją psychoduchową człowieka jest taki marazm, do którego zły chce człowieka doprowadzić, że się nie chce chcieć. No i tak właśnie wtedy się patrzy na tą żonę i ta, na te dzieci. No kurka, tylko wszystko przeszkadza. prawda? I na tych parafian się patrzy. No i tak jakby ich nie było, to by miał ciągle urlop, nie? Jak nauczyciele. Ale księża i tak więcej mają urlopu. Cały czas nie mają co robić przecież. Więc y, popatrzmy, to jest najgorsza sytuacja. Nie chce się chcieć. Nie widzę tego w Chrystusie. Absolutnie nie widzę. On cały czas jest niesamowicie jakiś, y, przepraszam za wyrażenie, pozytywnie nakręcony, ciągle ma tą pasję. Jeszcze dalej spróbuję Wam to udowodnić, tak prosto po swojemu. Zobaczmy Chrystusa od momentu, kiedy jakiś przedziwny dialog dzieje się w Trójcy Przedań kiedy Bóg Ojciec zamyśla, mówimy tak w sposób antropomorficzny, wyobrażając sobie Boga tylko i wyłącznie na sposób człowieka, no bo, bo jak możemy inaczej? No. Bóg nas przekracza, próbujemy Go poznać na tyle, na ile możemy swoimi pojęciami, swoim luzłem. Więc Bóg zamyślił plan zbawczy po tym, jak plan stwórczy okazał się nie, że zły, ale nie poznaliśmy jako ludzie, nie chcieliśmy z wielkości i piękna stworzeń wglądnąć do końca i poznać tę miłość. Nie zadawaliśmy sobie takiego trudu. No, chcieliśmy po swojemu, tak, począwszy od tego raju. Więc Bóg wdraża drugi plan, plan zbawczy, bo człowiek się zagubił, bo człowiek zachorował, bo człowiek jest, jak to powiedzieć, jest toczony przez jad śmiercionośny węży, które go pokąsały. Człowiek jest toczony. Charakterystyczną cechą jadu jest to, że nie od razu się umiera, nie? Właśnie to, to wiemy dobrze, że chodzi o grzech i tak dalej. I kiedy Bóg jakby dzieli się w tej rzeczywistości niesamowitej Trójcy Świętej, kogo mam posłać? Kto by tam poszedł? Oto jestem, poślij mnie, oto idę. Oto idę, Panie, aby pełnić Twoją wolę. Bodajże u Izajasza jest to zapisane. I tutaj dygresja też specjalnie powiedziałem to tak szybko, bo nie wiem, czy wiecie, skąd wziął się czas. Czytałem kiedyś, że czas się wziął, z, od tego momentu się stworzył czas, kiedy Pan Bóg się czymś podzielił, że chciałby coś zrobić z człowiekiem, a człowiek powiedział zaraz. No i zaczął płynąć czas. I to po prostu tak płynie, i tak płynie, i czasem się Bóg nie doczeka na tą moją odpowiedź, czas płynie natomiast pomiędzy Bogiem Ojcem a Chrystusem nie było, nie było tej przerwy w ogóle. Zanim On skończył mówić, ten już, o to jestem, jestem do dyspozycji, ale nie do przeżycia fantastycznej przygody, nie wiem, leżenia na plaży. Jestem do dyspozycji, aby umierać. Przecież, przecież Chrystus dobrze wiedział, Boże, jak dużo można by mówić o tym, że On był świadomy, co to jest męka, że to nie jest krzyż tylko, że to nie są cierpienia fizyczne ale że to, będzie, że to będzie po prostu, jak to powiedzieć, strasz, straszna, niewyobrażalna rzecz polegająca na tym, że zostanę odłączony od miłości mojego Ojca, z którym jestem jedno. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, ja niczego nie czynię i tak dalej. Konsekwencją grzechu, jest odwrócenie się, jest śmierć. I Jezus podjął konsekwencje grzechu. Nie tylko cierpiał kwestie fizyczne, na tym się często koncentrujemy, ale jeśli się tylko na tym skoncentrujemy, to okradniemy Chrystusa z miłości i przedstawiamy Go w złym świetle. Po prostu połowicznie, czyli nie w całej prawdzie. Najwięcej boli serce, prawda, które się rozrywa, na przykład z tego powodu, że kocha, ktoś Go podepcze, więc wszystko to Chrystus wiedział, wiedział jako Bóg, na co się pisze, możemy powiedzieć. I On błyskawicznie, bez czekania, oto idę, jestem, oto jestem. I popatrzcie, tak prześledźmy chwilę, bo już, już się denerwuję, że czas leci. Popatrzcie na ten żółbek. No udręczenie, szopa i tak dalej. Popatrzmy na przykład 40 dni po urodzeniu jak on w świątyni jerozolimskiej jest złożony w ofierze. Popatrzmy tak szybciutko dalej, pomiędzy wierszami popatrzmy i zobaczmy, dlaczego 40 dni, dlaczego na pamiątkę wyjścia z Egiptu jakaś, jakaś mała istota jest składana Bogu w ofierze. Co to jest świątynia w sensie szerszym w Biblii? To wszystko chodzi o ciebie, o mnie, o twoje serce i moje. Że Chrystus wchodzi, on z pasją, jest 40 dni ma ten dzieciak. A on już z pasją wchodzi do mojego serca, które jest zruzgotaną, walącą się, brudną świątynią, w której ja już nie umiem złożyć ofiary dobrej, bo tylko czekam, żeby wziąć od Ciebie, od Boga, od wszystkich, bo jestem egoistą, chcę brać ciągle. I moja świątynia, mojego serca, w której Bóg chce uczynić mieszkanie dla siebie, jest właśnie brudna, nijaka. I Chrystus przychodzi nie po to, żeby mieć pretensje. Słuchaj, gościu, zawaliłeś świątynię. Nie. On przyszedł, żeby w moim imieniu ją naprawić, odbudować coś niesamowitego. To już są konotacje do małżeństwa. Żona taka, taka, siaka. No właśnie. Nie ma być doskonała. Ty masz uczynić ją doskonałą mąż taki, siaki, ty masz go uczynić. Jak Chrystus nie przyszedł z pretensjami, ale przyszedł, aby uczynić nas świętymi nieskalanymi, nie mającymi skazy czy zmarszczki czy czegoś podobnego, coś niesamowitego, aby stawić nas przed sobą, przed sobą, bo On ciągle był i jest Bogiem. I wiemy, że wszyscy staniemy przed Trybunałem Boga, tak? Tak pisze znów św. Paweł. Na moje życie, mówi Pan, każdy z nas zda sprawę Bogu, każde stworzenie zda sprawę z tego, co żyje, prawda? I żeby nas usprawiedliwić i stawić w przyszłości nieskalanymi, Chrystus wcześniej przychodzi, żeby brudy wziąć na siebie. I ja, ja, to jest niesamowite. Ja to ciągle bym powtarzał o tej pasji. To jest świątynia, w skrócie wielkim. Patrzcie, na przykład, jak rozpoczyna działalność, jest wesele w kani galilejskiej, dobrze znamy wszyscy ten fragment, nie ma czasu, żeby czytać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na, kluczowy, na kluczową wypowiedź Jezusa, bardzo niegrzeczną na pozór, kiedy do matki mówi, daj spokój, no, co cię to interesuje? Cześć no, włożyłaś dostał. Nie mają wina to sen, ale jeszcze póki mają i mnie też. i Nie twoja sprawa, zresztą. nie wtrącaj się. A jakby powiedział dzisiaj świat? Twoja sprawa. Przecież to nie moja sprawa, to mnie to obchodzi, ty wina nie masz. Nie? Można to dużo mówić bardzo. Jak to, jest, to jest symbol, patrzcie, to małżeństwo jest symbol ludzkości, która ma problem, to nie chodzi o wino. Ona nie ma szczęścia płynącego z życia, a wino jest symbolem czasów mesjańskich. Już przychodzi Jezus, już się dzieje to, to, to dzieło zbawienia, ten plan zbawczy i już w związku z tym jest radość. Prawda? bo moje grzechy nie mają od tego momentu ostatniego zdania do powiedzenia, ale Jego do mnie miłość. I Jezus co mówi? Co mówi Jezus? To jest niesamowite w ogóle. Wystarczyłoby tyle mieć z Biblii. Jezus mówi tak, chociaż tłumaczenia są różne, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż nie nadeszła jeszcze godzina moja? No, no Maryjo, tak trzeba by to było od, odkodować. Według mnie tłumaczenie takie proste by było takie dobre. Mario, czy Ty zapomniałaś, że ja właśnie z tego powodu przyszedłem, że oni mają problem? Przecież to jest mój dzień. To jest dzień Syna Człowieczego. Ja po to tu jestem. To jest właśnie... Czyż to nie jest nasza sprawa, mamo? Czyż to nie jest nasza sprawa, że oni mają problem? A jak mówi dzisiaj świat? Masz problem? No to idź do wróżki żono, Prawda? To nie jest moja sprawa. I, I tu się w tej rozbieżności jest pies pogrzebany. Nie, nie mam szczęścia. Nie mam pasji ubierania. Właśnie. Twój problem jest moją pasją. To jest ten poligon, że, że kule świszczą ci nad głową, i ja chcę je wziąć na siebie. Wtedy będę obolały. Ale szczęśliwie jeszcze dojdziemy do tego, jak pani Iwona pozwoli. <grym> Ale już się rozgaduję, już mam problem. Czyż to, czyż to nie moja sprawa? Właśnie krzyż, to była pasja Jezusa. Co, dla, co, yy, co to jest dla nas za przykład, prawda? Patrzcie, no... No Boże mój, no żyć, żyć, żeby do tej Kalwarii dojść. To co to za perspektywa? No tylko krzyż, ten katolicyzm, no to przecież już lepiej reinkarnacja. No to może będzie dobrze jakimś szczurkiem nawet, albo może jakimś tam orłem by się zdało, jakby teraz jako tako żył. No zupełnie lepsza perspektywa. A tutaj to tylko ten krzyż i to cierpienie i katastrofa, i w ogóle przebaczenie. Musisz, musisz, musisz. Nie. Jezus tak naprawdę nie prowadzi nas do katastrofy, do zatracenia, ale chciałbym, żebyśmy znów postawili sobie kolejną jakąś istotę. Dla mnie ta wypowiedź Chrystusa, który był najbardziej obolały, najbardziej zdeptany, przypomnę, nie tylko przez cierpienia fizyczne, ale przez cierpienia właśnie te inne, duchowe, jako konsekwencja grzechu, odłączenie od Boga. Chrystus na krzyżu, w tym apogeum, mówi co? wykonało się. Nie wiem, bracia, bo to bardziej się przecież, y, mam umysł mężczyzny i tak dalej, więc w moim odczuciu to jest szczęście. Kiedy w palce, w bucie nie możesz kiwnąć, ale masz poczucie spełnionej misji. Wszystko ci, o, w, nie wiem, siły opuściły, ale, ale wykonało się, prawda, krew idzie, prawda, nie wiem, ale jest dzieło zrobione. To jest to. I ja przedstawiam Chrystusa właśnie jako największego szczęściarza. Kiedy? Kiedy leży na plaży i sobie, nie wiem, tam pije drinki? Nie, Nie. właśnie wtedy, kiedy jest najbardziej obolały, bo on spełnił swoją pasję. To jest ten moment. Wykonało się. To jest ten moment, kiedy wydaje mi się, on już nie czuł niczego prócz radości, tylko się nie mógł uśmiechać z bólu. Wykonało się. Przecież on na to przyszedł na świat. To było jego pasją. I... i... I ta pasja doszła do skutku, do celu. Życzę tego wszystkim, a jeszcze nie kończę niestety jej kół. Jezus, nie tylko umęczony. Nie tylko, także ten katolicyzm, to tak w tym małżeństwie, w tym kapłaństwie, to muszę być tylko umęczony. No, zmęczę się dochodząc do szczęścia, do bycia szczę szczęściarzem. Bo to nie jest byle co. Tylko byle co, jest, za darmo jest, tylko byle co. A jak się chce skarb, to trzeba się natrudzić trochę. Nie ma szczęścia bez krzyża. Dziś ludzie chcą właśnie ten krzyż odsunąć, dlatego no właśnie szczęścia. Prawdziwego nie ma, ale są namiastki, są atrapy szczęścia i szuka się kolejnych bodźców. A to może środki, sorry, że tak pojadę sobie daleko, a jak nie środki, a to może trójkąt, a generalnie to no i tak dalej, nie, wiecie. Bo, bo chcę ciągle mieć te bodźce. Chcę, żeby ciągle był, żebym był kokietowany, żeby, żeby ja, ja, ja, żebym był biorcą cały czas chcę brać dla siebie. To jest czysty egoizm. Jak stworzyć, jak utworzyć małżeństwo z pasją? No właśnie. Kapłaństwo z pasją. Po pierwsze, już trzymam się punktów, bo przedłużamy powoli. Na fundamencie prawdy, jaka jest prawda? Nie jestem święty. Przede wszystkim, co potrafię, nie wiem, co ja potrafię, różne rzeczy tak, ale jestem przekonany, że przede wszystkim potrafię radzić. Przede wszystkim potrafię ranić. I jeśli ja tak postawię życie, tak postawię sobie tą prawdę, to ja inaczej zrozumiem na przykład nawoływanie Chrystusa do przebaczenia, do tego, żeby jeszcze jak ktoś ma coś przeciwko mnie, to jeszcze ja mam iść do Niego wcześniej. No daj spokój, Panie Jezu, jak ma, to jest Jego sprawa. Nie, to Ty masz iść do Niego pierwszy bo ja jestem taki, który mam do innych wiele, bo ja jestem taki, który przede wszystkim ranie. Więc od tego trzeba... To nie jest tak, że ja jestem gość, a wszyscy mnie ranią, Panie Jezu, i, i wszystkim muszę przebaczać, Do no, i ta droga to jest droga przez mękę, to katastrofy. Nie, nie, nie, nie. Prawdą jest, że moją sprawnością jest przynosić ból. Taka jest sprawa. Nie tylko. Umiem też inne sprawy, jasne, dobro czynić też, ale przede wszystkim potrafię ranić. To jest pierwsza rzecz. Taki fundament. Druga rzecz, muszę żyć dla kogoś, czyli muszę być dawcą, a nie biorcą. Życie nie jest plażą właśnie, to próbuję to ciągle porównywać. Jak się leży na plaży, nie wiem, i pije te drinki na majorce, prawda, no to każdy by kochał, tak, to jest wielu specjalistów, nie? To jak, jak jest piękne słońce i właśnie i płyniemy łodzią i tak romantycznie właśnie po, po ślubie na przykład podróż, ale jak jest sztorm, wicher, a żona żagle wyciąga jeszcze, no to <śmiech> ja się nie znam na pływaniu, ale taki prosty no, przy, przykład. Wiatr jeszcze bardziej się przyczynia do zatopienia, a ona wstawia. No więc podczas sztormu już nie jest tak łatwo. nie? Jak jest dobrze, to każdy by kochał. Ale jak jest trudno? Jezus mówi, miłujcie się wzajemnie. Tak jak ja was umiłowałem. Jak On nas umiłował? Nie ma tu krzyża. No jest w sumie. Ciągle trzeba mieć te odniesienia. Tak jak ja was umiłowałem. I tu będziemy się jeszcze przez chwilę odnosić. Już kończę powoli, Matko, do listu do Efezjat, gdzie święty Paweł mówi, miłujcie się wzajemnie. W małżeństwach, tak jak Chrystus umiłował swój kościół i wydał za niego samego siebie, czyli swoją oblubienicę, aby ją stawić, to już mówiłem przedtem, przed sobą jako świętą, doskonałą, nie mającą skazy, czy zbarszczki, czy czegoś podobnego. Dzisiaj chodzi o to, że moja żona ma być idealna. Ona ma skazy jakąś, no to się ją zmienia, nie? A Jezus podchodzi zupełnie inaczej. Przede wszystkim bierze mnie, poślubia swoją ulubienicę i ciebie po to, aby nas uczynić idealnymi. To jest miłość i to jest pasja. A to jest zupełnie odwrócenie wszystkiego do góry nogami. Przychodzę do małżeństwa nie dlatego, żeby mi było dobrze, ale żeby czynić dobro i uczynić szczęśliwą moją żonę. Tak samo jest w kapłaństwie. Przychodzę nie po to, żeby mi było dobrze, ale żeby umierać za parafian dla braci, tak? I wtedy jest to sens. Małżeństwo, żeby małżeństwo czynić pasją, trzeba przyglądać się Chrystusowi. To jest pierwsza rzecz. Druga, rozumieć cele małżeńskie. Jakie są cele, dwa podstawowe małżeństwa? To jesteście specjalistami, prawda? Po pierwsze, przekazywanie życia. Każdy to wie, zwłaszcza młody. Małżeństwie to Wszyscy specjaliści, już począwszy od gimnazjum, starzy nie wiedzą. Już? No gimnazjum to już weterani są. Dobrze, więc tak, pierwsze, pierwszy cel małżeństwa to jest przekazywanie życia. A drugi cel to jest miłość wzajemna. No i, no i to jest generalnie wszystko bardzo zrozumiałe. Im starszy człowiek, tym mniej rozumie, ale młodzież to rozumie. I może wykład zaraz powiedzieć, co to znaczy przekazywać życie. Wy wiecie, co tam, przyśmiewam trochę, ale chodzi znów o dobre rozumienie. Przekazywać życie, czy to nie znaczy być dla swoje życie? Nie tylko w sensie fizycznym, że powstaje nowe życie i jesteś przedłużeniem stwórczej ręki Boga. Coś niesamowitego. Świat się w ten sposób dalej stwarza, kreuje. Jesteś jego prawą ręką, czy obydwiema nawet. Ale chodzi o to też, żeby zrozumieć, że mi w małżeństwie mam przekazywać życie, czyli jak ziarno siebie dawać, prawda? To jest ta życiodajna śmierć. Wiecie, strasznie, pod... bardzo mi się podoba film ten, jak to jest, Braveheart. Ale z tego filmu jedno zdanie, jedno zdanie, jak tam już jest przy końcu, jak on już jest tam pojmany i ta, ta księżniczka tam przyszła do niego i tam w ogóle tam urosła też miłość. I ona się martwi, zabiją cię. A on mówi do niej, wszyscy kiedyś umrzemy. Ale nie każdy tak naprawdę żyje. Coś niesamowitego. Patrzcie, nie umrzemy wszyscy? Wszyscy umrzemy, ale chodzi o to, żeby z tej śmierci zostało jakieś życie. No, nie ma szans, każdy umrze, ale żeby z tej śmierci, żeby ona była życie życiodajna, jak śmierć Chrystusa. Chyba, że znajdziemy jakąś alternatywę, a dość było takich, którzy szukali, może ktoś z nas znajdzie na konferencji w Rychwałdzie, więc to życzę szczęścia, ale, ale możemy z tej śmierci uczynić życie, jak, jak ziarno zrzucone i tak dalej, żyć po to, żeby umierać. I wtedy też daje życie. Miłość wzajemna. No to już o tej miłości mówiłem z listu do Efezjan, nie będę tego rozwijał. jaka to ma być ta miłość wzajemna? Jakżeż ja mam się też, dygresja jednozdaniowa, nie, nie troszczyć o, o przyszłość o życie wieczne swojej, swojej żony, skoro tam ma być przepięknie, skoro to jest Królestwo Miłości, Światłości i Pokoju, a przecież ja chcę, moim szczęściem jest to, aby ona była szczęśliwa, tak? Więc no, robię wszystko, staram się, żeby ona była szczęśliwa tam. A to już są odpowiednie konsekwencje. A dziś, jak się rozumie miłość małżeńską? Że ona powinna być idealna. Nie, nie, nie, na to się nie umawialiśmy. Mówi mi kuzyn, jak mnie odwoził i Tomka, i Jacka. Po, po tym, po ślubie, jeszcze wieczór ślubny, bo coś tam się pokłócili, nie, nie, na no, to się nie umawialiśmy, Jeśli <śmiech> śmiać Bo my się umawialiśmy tylko na ideał, czyli on nie, nie żyje w prawdzie, no tak krytykując trochę Kuzyna mojego, troszeczkę tak z przymrużeniem oka, on myślał, że ona na pewno powinna być idealna, ja to mam prawo do wszystkiego, ale ona powinna być idealna. No a okazało się, że nie jest. A na to się nie umawialiśmy, żebyś ty miał jakieś defekty. I to jeszcze od razu, <śmiech> Zmarszczki to za 70 lat, jakieś tam botoksy i te inne. Ja mam być idealny właśnie, to ja mam być idealny, to Chrystus jest idealny, żeby przyjść i, i, i przyszedł i, i ożywił to, co było ułomne. Nie od początku, bo nas też stworzył fantastycznymi na swój obraz i podobieństwo, czyli zdolnymi do takiej samej miłości. Nie chodzi o to, że ma brodę taką samą jak Jezus, ale chodzi o to, że i na przykład widzimy to w Maksymilianie, to pokłosie na przykład, w Zbigniewie i Michale, o to jest to pokłosie, podobieństwa do Stwórcy, coś niesamowitego, myśmy zepsuli to ja zepsułem tą świątynię, że ona już ma defekty i Chrystus przyszedł jako idealny, żeby ideał zostawić, a to, co we mnie jest defektem, przecierpieć samemu, dlatego tak był poniewierany. Widzimy, ja jeszcze nie powiedziałem tego, widzimy Chrystusa, który wchodzi do Jordanu na przykład, jako ten z pasją, przepraszam, cofam się na sekundę, wchodzi do Jordanu. Po co on wchodzi do Jordanu? Wyobraźcie sobie, że płynie fantastyczna rzeka do niego, od niego, a do niego ścieki. On wchodzi do Jordanu, żeby z tej wody wziąć te brudy, w których ja się to, to, to umyłem, że tak powiem, które tam zostawiłem. On te wszystkie brudy bierze na siebie i z tej świątyni, której jest, którą jest Chrystus, płynie czysta rzeka i zazielenia, jak w wizji Ezechiela. Ale nie mamy czasu, żeby to powiedzieć, już kończymy. Tak. Jezus jest idealny. A propos miłości wzajemnej, w Piśmie Świętym jest miłość nieprzyjaciół, bliźniego i wzajemna, ale to też zostawiamy. Musimy, kończąc już, rozumieć, żeby to nasze życie było z pasją, rozumieć przysięgę małżeńską. Wy na pewno jesteście specjalistami od przysięgi małżeńskiej, przecież to kiedyś przed gwiazdami przyrzekaliśmy sobie, uczyliśmy się, tak było też w moim przypadku, to było szalenie romantyczne, ale nie rozumiałem wtedy przysięgi i nie umiałem jej i wielu z tych, których przygotowujemy do małżeństwa nie umie. Jaka jest przysięga małżeńska, to mówcie, ślubuję Ci, że Cię miłość, wierność, uczciwość małżeńską, ślubuję Ci, stop, stop, stop, no to pobijacie istotne rzeczy, ślubuję Ci, że jeśli mnie zdradzisz, że nawet gdybyś mnie znienawidził, zdradził, nawet gdybyś skończył na wózku albo w psychiatryku, to ja Ci ślubuję, nie bój się, do końca życia nie będziesz sam, będę przy Tobie, bo Cię kocham. Ponieważ Ty, nie wiem, raczej nie, ale ja na pewno jestem zdolny, żeby cię zdradzić. I gdybym to zrobił, jestem zdolny do tego, żeby cię znienawidzić. Może się stać, że skończę w psychiatryku albo na wózku i gdyby się tak stało, to ja cię strasznie proszę, nie zostaw mnie samego. Ślubuję ci to wszystko, ale ponieważ absolutnie nie mam szans, aby Cię tak kochać, nie mam szans, żadnej siły. Tak mi dopomóż całe niebo. I dalej już znacie. To jest przysięga małżeńska. Zakładająca znanie prawdy o sobie, że ja przede wszystkim mogę ranić. I gdybym Cię zranił, proszę Cię, nie zostawiaj mnie. Obiecuję Ci, że gdyby Tobie się zdarzyło, to ja Cię też nie zostawię. Bo my jesteśmy przede wszystkim słabi, bo przede wszystkim brak nam wina. Obydwojgu ale jak jest Jezus i Jego siła i przebaczenie i tak dalej. Muszę, muszę nieustannie walczyć ze sobą. Muszę, muszę, żeby nie żyć dla siebie, ale żeby umierać dla siebie, ażeby to z tego ziarna umierającego było życie dla innych. I to jest, począwszy od tego, kto pierwszy zrobi kawę rano, to jest począwszy od tego, że ja wstanę pierwszy do dziecka, chociaż ona miała wolny dzień. Ja pracowałem, ale wstanę, choć jestem zmęczony, bo ją kocham. Przepraszam za taki, nie wiem, chyba trochę, może jakiś romantyczność. Życie jest trudniejsze, ale od tego się zaczyna. Żeby tego nie zapomnieć. Przeraża mnie to, że muszę. Ale podjęcie tego, czyni mnie szczęśliwym, czyni mnie w, w zasięgu tego wykonało się. Nie egoizm. Czyli inni muszą dla mnie, ale miłość, czyli ja muszę dla innych, to jest droga Chrystusowa. Ostatnie zdanie. Przypominam, tak czy siak, kochani, umrzemy. To już powiedziałem. Ale żeby coś pozostało, to coś, to nie takie coś, bo wszyscy walczymy o szczęście wieczne. Żeby pozostało niebo dla innych, dla mojej żony, dla moich dzieci dla moich parafian, dla grupy, dla was teraz. Dla was teraz, bo teraz jestem dla was. I jak się angażuję na półgwistka, no to, a jak się angażuję całym sercem, to może z tego będzie życie. Na pół nie ma sensu żyć. Nie ma sensu być mężczyzną, mężem na pół gwizdka, żoną, na pół, ale tak na maksa, jak mówi młodzież. Żeby coś zostało, żeby zostało to niebo, musimy Umierać, umieranie musi być pasją, to wtedy jest życie. Umieranie, wszystko do góry nogami i kapłaństwo i małżeństwo doskonale się do tego nadaje, żeby umierać dla siebie, żyć dla innych. Dziękuję Wam bardzo.